Wódz wiatr północy i nieustraszony bubr Baśń indiańska W indiańskiej osadzie gdzieś po środku rozległych lasów w niewielkim wigwamie mieszkała wdowa z jedynym synem Nieustraszony bubr bo takie imię nosił chłopiec, był odważny i zwinny, zupełnie jak niegdyś jego ojciec. Kiedy dorósł i zaczął myśleć o małżeństwie, szybko spostrzegł, że nie podoba mu się żadna dziewczyna poza córką wielkiego wodza. Poranna gwiazda była najpiękniejsza spośród wszystkich dziewcząt, jakie widział młodzieniec. Ale niełatwo było zdobyć jej serce. Wielu zalotników starało się o jej rękę. Jednak dziewczyna nie chciała jeszcze wychodzić za mąż, dlatego powiedziała, że przyjmie oświadczyny tylko tego młodzieńca, który wsławi się jakimś niezwykłym czynem i którego imię wymieniać będą z szacunkiem wielcy myśliwi. Kiedy jesień zmierzała ku końcowi, myśliwi z osady wyruszyli na łowy. Musieli zebrać odpowiednie zapasy suszonego mięsa i ryb dla całej wioski. Nieustraszony bubr wyruszył więc wraz z rybakami na połów ryb na jeziora dalekiej północy. Kiedy dobili do brzegu i rozstawili wigwamy, szybko spostrzegli pierwsze oznaki zimy, która nadeszła znacznie szybciej niż się tego spodziewali. Wiedzieli, że jeśli połów nie uda im się, czeka ich głód. Widać jednak szczęście ich opuściło, bowiem zerwał się tak zimny wiatr, że woda na jeziorze całkiem zamarzła, a ogrzać się nie dało nawet przy dużym ognisku. W końcu rybacy zdecydowali się wrócić do wioski. Bez połowu. Pozostanie tutaj, na brzegu zamarzniętego jeziora, groziło utratą zdrowia, a nawet śmiercią. Kiedy inni mężczyźni przygotowywali się do powrotu, nieustraszony bubr uszczelnił tylko swój wigwam i rozniecił większy ogień. Nie zamierzał wracać do wioski bez ryb, bo wiedział, że to, co do tej pory zgromadził, nie wystarczy jego matce i jemu na przetrwanie zimy. Młody jestem i silny, na pewno jeszcze przyjdzie odwilż i uda mi się złowić trochę ryb, pomyślał. Nieustraszony bubr wyrąbał mały przerębel i mimo lodowatego wiatru spokojnie czekał na ryby. Tak minął mu pierwszy dzień. Tej nocy, kiedy został sam, z gór przyleciał porywisty wiatr. Był to ten sam wielki wódz wichrów wiatr północy, który skuł lodem wszystkie wody, a ziemię pokrył białym puchem, tworząc wysokie zaspy. Wielki wódz z wiatrów mieszkał daleko, na północy. Latem, kiedy w górach ocieplało się, kwiaty kwitły, a ptaki śpiewały, chował się w swoim lodowym wigwamie, z którego nigdzie się nie ruszał. Kiedy jednak nadchodziła zima, cały świat należał do niego. Latał samotnie, dniami i nocami, po wszystkich dolinach i górach i mroził świat. Nie przywykł do widoku człowieka. Kiedy więc przelatywał nad wigwamem nieustraszonego bobra, zapragnął dmuchnąć do środka zimnym wiatrem, ale nie znalazł mu nigdzie nawet szczeliny. Wiał z całych sił, aby tylko wedrzeć się do namiotu i zgasić ten jakże gorący dla niego płomień. Kiedy w końcu mu się udało, zwycięstwo okazało się chwilowe. Nieustraszony bubr zdawał się nic sobie nie robić z pogróżek wodza. W ciemnościach odnalazł zgromadzone drewno i na nowo rozpalił ogień. I czynił tak za każdym razem, kiedy wiatr północy wdzierał się do szałasu i gasił ognisko. Wiatr gniewnie odgrażał się młodzieńcowi, a ten odważnie mu odpowiadał i zapraszał, aby usiadł i ogrzał się z nim przy ogniu. Ej, wielki wodzu, wołał młodzieniec, wcale się ciebie nie boję. Śnieg mnie nie zawieje, mróz nie zetnie mi krwi w żyłach, głód mi nie dokuczy. Będę tu tak długo, dopóki ty przede mną pierwszy nie umkniesz. I wtedy właśnie rozgniewany wiatr północy wtargnął do wigwamu i mało nie padł zemdlony. Taki ogarnął go upał. Nieustraszony bubr rozpalił bowiem wielkie ognisko i dokładał nowych drew. Zaczął się wielki pojedynek. Wódz z wiatr północy dmuchał co sił, aby zgasić ognisko i zmrozić swoim zimnym podmuchem młodzieńca. A ten wciąż podniecał ogień. Wódz nie dał rady pokonać ognia. Musiał wyskoczyć na zimny śnieg, a potem szybko wrócił do swego lodowego domu, aby tam się ochłodzić. Kiedy wielki wódz nabierał sił w swoim wigwamie, nieustraszony bubr wyrąbał w lodzie nowe przeręble. Złowił mnóstwo ryb i mógł szczęśliwie wrócić do domu. Widok powracającego młodzieńca wzbudził wśród mieszkańców osady wiele radości. Cieszono się nie tylko z jego powrotu, ale i obfitego łupu. Znacznie przewyższał inne. Jednak to nie uznanie myśliwych sprawiło mu najwięcej radości, ale uśmiech promiennej gwiazdy. Piękna dziewczyna dostrzegła w nieustraszonym bobrze wielkiego myśliwego. Kiedy więc nadeszła wielka zima i wszyscy Indianie pozostali w swoich wigwamach, w osadzie odbyła się wielka uczta, na którą zjechało się wielu ludzi. Wszyscy jedli, śpiewali, radowali się z powodu udanych łowów, a najwięcej mówiono o śmiałości młodzieńca, który dzięki swojej odwadze i rozumowi zwyciężył potężnego wodza – wiatr północy.